w działaniu rutynę, której tylko bardzo niepospolity i mający za sobą wielką siłę minister mógłby się przeciwstawić. Ta myśl polityki pruskiej, którą znaliśmy z przeszłości, ta wypróbowana już metoda działania nakazywała używania kwestii polskiej dla przywołania Rosji do porządku. Gdy oddalała się od Prus i przeciw nim się zwracała. Innego motywu politycznego do popierania powstania w Polsce nie mogło mieć państwo, którego zadaniem, jak to określił Bismarck, było oddalać jak najbardziej ponowne wystąpienie na widownię kwestii polskiej i które było w walce z całym narodem polskim, jak to stwierdził kanclerz Bilow. Krótko mówiąc, Berlin patrzył na próbę wywołania powstania w Królestwie jako na sposób zmuszenia Rosji do osobnego pokoju. A pierwszy legion wkraczający do Królestwa był tej polityki nieświadomym narzędziem. Gdy minęła ta krótka pierwsza faza akcji polskiej po stronie państw centralnych, faza powstańcza, gdy niepowodzenia armii austriackiej i zajęcie większej części Galicji przez wojska rosyjskie onieśmieliły krakowskich organizatorów manifestacji przeciw Rosji. Pozostał w pierwszym okresie wojny z tej akcji tylko fakt istnienia Legionów walczących na froncie po stronie Austrii i Niemiec. Był to fakt bardzo niepomyślny. Odbierał on jedność polityce polskiej. Dawał wrogom Polski na zachodzie możność stwierdzenia, że Polacy zbyt są podzieleni, a żeby mogli wytworzyć jedno państwo. Germanofile rosyjscy usiłowali z istnienia Legionów zrobić dowód, że Polacy pomimo wszelkich deklaracji politycznych, w gruncie rzeczy stoją po stronie wrogów Rosji. Znalazły się wszakże sposoby odrabiania zła, które z istnienia Legionów wynikało. Trzeba przyznać, że ogromnie nam do tego pomogła opinia publiczna w Rosji, która nie nadużywała tego faktu. Przeciwnie, starała się nań zamykać oczy, ażeby nie zmącać atmosfery przyjaznego współdziałania dwóch narodów w walce z Niemcami. Było to zresztą bardzo rozumne ze strony Rosjan, idących do zwycięstwa w tej wojnie. Ta bowiem atmosfera solidarności polsko-rosyjskiej nie tylko ułatwiła ruchy armii rosyjskiej w Polsce ale wywierała wpływ na inne narody słowiańskie, których pociągnięcie ku sobie było celem Rosji i których współdziałanie z państwami sprzymierzonymi miało ogromne znaczenie dla zwycięstwa. To nam też umożliwiło starania robione w dowództwie Armii Rosyjskiej, ażeby wziętych do niewoli legionistów traktowano jak regularne wojsko. Ażeby tych w szczególności, którzy byli poddanymi rosyjskimi, nie rozstrzeliwano bez pardonu. Co Rosja miała formalne prawo robić. Faktem jest, że istnienie Legionów, jakkolwiek przyczyniło nam wiele kłopotu, nie sparaliżowało od początku naszej akcji. A to najważniejsza. A teraz parę uwag. Najwięcej nauczyłem się w polityce stąd, żem zawsze starał się zrozumieć motywy postępowania zarówno zewnętrznych wrogów Polski, jak wewnętrznych przeciwników mojego obozu. Trudno chyba znaleźć człowieka, który by tyle, co ja, zadawał sobie pracy, żeby postawić się w roli przeciwnika, i usiłować zdać sobie sprawę z jego sposobu myślenia, nie wyrokując z góry, że jest głupcem lub łotrem. To osądzenie przeciwnika z góry, które u nas jest zjawiskiem tak zwykłym, pochodzi głównie z lenistwa myśli. Muszę się pochwalić, że bardzo często Zadawałem sobie pytanie, czy czasem w tej lub innej sprawie przeciwnik nie ma słuszności. I sam na tym najlepiej wychodziłem, bo rozumiejąc mniej więcej przeciwników, skutecznie mogłem z nimi walczyć. I po wybuchu wojny zastanawiałem się wiele nad źródłami akcji polskiej po stronie Austrii i Niemiec. Starałem się wszystko zrozumieć i, o ile można, wyrozumieć. Na ogół to nie było trudne. Łatwo było zrozumieć i niepodobna było zbyt surowo sądzić psychologii całego szeregu żwiołów, które się na te akcje złożyły. Rozumiałem młodzież, zwłaszcza naszą w owym okresie młodzież, studiującą z dala od swego środowiska, myślącą, jak już powiedziałem, po emigrancku. Rozumiałem emigrantów rewolucyjnych z lat 1905-1906, zamkniętych w ciasnym kole swych idei, wychowywanych na myśleniu o rewolucji i na pogardzie dla polityki państw burżuazyjnych, o której skutkiem tego nigdy nie mieli pojęcia. Rozumiałem dalej nietrzeźwych literatów, którzy o niczym, a tym bardziej o polityce, realnie nie umieli myśleć. Rozumiałem lojalistów austriackich, którzy spełnili swój obowiązek względem państwa, przy tym jedynego państwa, w którym Polacy korzystali z jakichś praw i swobód. To wszystko, powiadam, rozumiałem i zbyt surowo tego nie sądziłem. Było to wytworem naszego smutnego, przedwojennego życia, a przeciw temu, co życie przynosi, trudno protestować. Trzeba z tym walczyć, gdy nam na drodze stoi, ale nie można zbyt bezwzględnych wyroków na to wydawać. Były atoli rzeczy, których nie rozumiałem całkowicie i które chciałbym lepiej zrozumieć. Chciałem wiedzieć, skąd pochodziła ta wściekła, wydobywająca pianę na usta nienawiść do nas, do ludzi, którzy szli inną drogą. Skąd te groźby, że jak przyjdą do Warszawy, to nas powywieszają? Skąd to publiczne oskarżenie ludzi w Galicji, gdzie zawsze groziła interwencja władz austriackich. Nie mówię tego doprawdy dla rekryminacji, chodzi mi o wyjaśnienie ważnego momentu naszych niedawnych dziejów. Mówię otwarcie, to już nie robiło wrażenia akcji polskiej, ale jakiejś roboty w służbie obcej. Gdyby to były odosobnione wypadki, ludzie mali, marne charaktery, instynkty występne mogą znaleźć się wszędzie. Ale tu było to zbyt powszechne. Nadawało niestety ton ogólny całej akcji. Druga rzecz, którą chciałbym lepiej zrozumieć. Ta polityka ówczesnych kierowników stronnictwa krakowskiego. Zawsze ceniłem inteligencję tych ludzi, niemałą wiedzę i znajomość rzeczy polskich. Nie mogłem więc na nich patrzeć jak na żywioły, o których wyżej mówiłem, naiwne lub ograniczone w swych pojęciach politycznych i musiałem od nich wymagać dużego stopnia świadomości tego, co czynią. Rozumiem, że ludzie tak głęboko tkwiący w polityce austriackiej wyrośli przez całe życie na zdobywaniu pozycji w Austrii. Pojmowali sprawę polską jako znaczne rozszerzenie Galicji i zrobienie z niej poważnego składnika monarchii habsburskiej. Ale ci ludzie wiedzieli chyba dobrze, co to jest kwestia polska dla Prus i jaka jest w niej polityka pruska. Polityka ustalona, konsekwentna, nie podlegająca żadnym poważniejszym wahaniom. Musieli się również jako tako orientować w stosunku Austrii do Niemiec i zdawać sobie sprawę z tego. O ile Austria będzie zdolna w razie zwycięstwa decydować o losach ziem polskich, w jakiej mierze będzie się musiała poddać woli Berlina. Jeżeli nawet mieli jakieś zapewnienia ze strony Wiednia, to powinni byli wiedzieć, jaka jest ich wartość, o ile nie są żyrowane przez Berlin. Powinni byli tyle znać austriackich mężów Stanu, z którymi beczkę soli zjedli żeby wiedzieć, że pozują oni na samodzielniejszych od Berlina lub wyobrażają sobie, że są samodzielniejsi niż to było w istocie. Gdyby chodziło tylko o zachowanie się w wojnie Galicji, części państwa austriackiego, to naturalnie mogli oni rozmawiać z Wiedniem jako obywatele austriaccy. To znaczy, że nie mieliby szerokiego pola do pertraktacji i do żądania jakichś poważniejszych zobowiązań. Ale oni się angażowali w akcję dążącą do wywołania powstania w Królestwie. Występowali wspólnie z tymi, którzy sobie wyraźnie i otwarcie cel ten postawili ofiarowywali Austrii krew Polaków, nie będących poddanymi austriackimi. W tej roli mieli prawo i obowiązek rozmawiać z Wiedniem już nie jako obywatele austriaccy, ale jako polscy sojusznicy. I winni byli mieć z tamtej strony bardzo poważne zobowiązania. To znaczy ze strony nie tylko Wiednia, ale i Berlina. Przyszłość pokazała, że tych zobowiązań nie było. Myśmy z początku żadnych zobowiązań ze strony Rosji nie mieli. Ale myśmy nie próbowali wywołać powstania w Galicji czy w Poznańskiem. Nie zachęcaliśmy rodaków z innych zaborów, żeby walczyli po stronie Rosji przeciw Austrii i Niemcom. Wzywaliśmy jedynie ludność dwóch pozostałych zaborów do powstrzymania się od kroków wrogich względem armii rosyjskiej, gdy ta znajdzie się na ich terytorium. Nie dlatego... Żebyśmy nie mieli wiary w swoją politykę, ale dlatego, że nie mając żadnych ścisłych zobowiązań ze strony rosyjskiej, uważaliśmy, iż nie mamy do tego prawa. Nie pozwalało nam na to proste poczucie odpowiedzialności. Otóż tego nie mogłem zrozumieć. U ludzi należących do obozu... Który tyle mówił zawsze o poczuciu odpowiedzialności Który wymyślił wyraz liberum conspiro I tak surowo potępiał określony przezeń sposób postępowania Obozu, który wyrósł na wydawaniu wyroków na politykę powstańczą Przecież tu cała ideologia szujskich, koźmianów, tarnowskich Została wywrócona do góry nogami pisałem przed wojną o upadku myśli konserwatywnej w Polsce. Ale nie przypuszczałem wtedy, że to tak daleko zajdzie. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie mogłem zrozumieć. Było to zachowanie się organów prasy reprezentującej akcje po stronie Austrii i Niemiec. Względem państw, oczywiście zachodnich, Rozumiałem nienawiść do Rosji i napaść na nią. Trudniej mi było zrozumieć walkę po stronie dwóch państw rozbiorczych przeciw koalicji, w której znajdowała się co prawda Rosja, ale której pozostałymi członkami były mocarstwa zachodnie. Jedyne, w których Polska mogła szukać oparcia przeciw swoim krzywdzicielom. Ale już całkiem nie mogłem zrozumieć pisania z taką nienawiścią o Francji, Anglii, a potem o Włochach. To już chyba żadną miarą nie da się wytłumaczyć jako stanowisko polskie. Nie wyrażało to ani polskich uczuć w którejkolwiek z dzielnic, ani nie mogło być umotywowane jakąkolwiek polską polityką. I dopóki mi ktoś tego nie wytłumaczy, Muszę to uważać za politykę austriacko-niemiecką wypowiadającą się w języku polskim. Przecie przymierze z jakimkolwiek narodem wcale nie obowiązuje do dzielenia wszystkich jego miłości i wszystkich nienawiści. Jeżeli już smutna, nie powiem konieczność, ale smutna polityka doprowadziła kogoś do tego, że pośrednio walczył przeciw narodom, u których zawsześmy szukali sympatii i nieraz ją znajdowali, dla których nasz naród sam zawsze miał przyjaźń i szacunek, to nie powinien był przynajmniej mówić i pisać o nich, jak ten, komu bezpośrednio chodzi o ich zgubę. Ludzie, którzy podobnie pisali albo zatracili w tej wojnie polskie stanowisko, albo tak byli uzależnieni od państw centralnych, że musieli ich stanowisko we wszystkim wyrażać. Rozdział piąty Deklaracja Jarońskiego. Odezwa wielkiego księcia Mikołaja i walka z rządem rosyjskim. Jeżeli ktoś myślał, że postawa nasza wobec wojny została zajęta na skutek porozumienia czy układu z jakimikolwiek czynnikami w Rosji, to był w błędzie. Wobec polityki polskiej rządu rosyjskiego obóz nasz z tym rządem nie miał żadnych literalnie stosunków. Stosunki z Rosją nieurzędową w ostatnich latach przed wojną osłabły bardzo skutkiem rozkładu akcji słowiańskiej rozpoczętej w 1908 roku i skutkiem tym większego w tym czasie niż kiedykolwiek odosobnienia koła polskiego w Dumie. Przedstawicielstwo Królestwa w Dumie, złożone w lecie 1914 roku z ośmiu zaledwie posłów, z szerszej akcji politycznej zrezygnowało. Zajęte wyłącznie sprawami bieżącymi, znajdującymi się na porządku dziennym ciał prawodawczych. W chwili wybuchu wojny Duma znajdowała się na wakacjach. Dopiero po wybuchu zwołano ją w pośpiechu. Także posłowie z dalszych okręgów nie mieli czasu przyjechać. Kiedy wracając do kraju po wypowiedzeniu wojny, wylądował w Finlandii i dostał gazety petersburskie, przeczytałem deklarację posła Wiktora Jarońskiego, złożoną 8 sierpnia na posiedzeniu dumy w imieniu naszego przedstawicielstwa. Nigdy w życiu żaden nasz krok polityczny tak mnie nie ucieszył. Przyjaciel mój, poseł Kielecki, wypowiedział w swej deklaracji to, co należało powiedzieć w owej doniosłej chwili. Wypowiedział dążenie nasze do zjednoczenia ziem polskich, postawił program wojny w sprawie polskiej i postawił go w formie, która wytrącała broń z ręki przeciwnikom wojny. Germanofilom rosyjskim. Przez silne podkreślenie naszej solidarności z Rosją. Dopiero po przyjeździe do Petersburga dowiedziałem się, jak powstała ta deklaracja. Posłowie nasi na ogół nie zdążyli przybyć do Petersburga na zwołane nagle posiedzenie dumy. Jaroński Przewidując potrzebę obecności przedstawicieli polskich w stolicy państwa, przybył zawczasu, zanim otrzymał wezwanie. Znalazł się prawie sam i deklarację w imieniu Koła Polskiego złożył na swoją osobistą odpowiedzialność. To właśnie było siłą naszej polityki. Tak rozumieliśmy się z sobą. Tak dobrze wiedzieliśmy, czego chcemy. Dokąd idziemy, że jeden człowiek nie zawahał się zrobić doniosłego wielce odpowiedzialnego kroku na własną rękę, nie mając najmniejszej wątpliwości, iż spełnia swój obowiązek? Odpowiedzią na tę deklarację polską, za którą stanął naród, była odezwa wielkiego księcia do Polaków przyjmująca w imieniu Rosji program Zjednoczenia Ziem Polskich. Odezwa ta również nie powstała na drodze jakiegokolwiek układu z Polakami. O tym, skąd wyszła inicjatywa do niej, dotychczas nie posiadamy pewnych danych. W dniu przyjazdu do Petersburga 12 sierpnia spotkałem przypadkiem posła Mikołaja Lwowa, głównego przedstawiciela najsympatyczniejszej nam umiarkowanie liberalnej grupy Partia Odrodzenia Pokojowego najszczerszego przyjaciela Polski, jakiego znałem wśród Rosjan. Był to człowiek cieszący się wielką powagą w świecie rosyjskim, znany ze swej prawości. Surowo krytykował politykę rosyjską i zazwyczaj z goryczą o niej mówił. Tym razem w oczach jego świecił niezwykły entuzjazm. Właśnie nam pan potrzebny, zawołał po gorącym przywitaniu. Na jego zaproszenie przyszedłem wieczorem na obiad w gabinecie restauracyjnym. Tam, prócz niego, zastałem księcia Grzegorza Trubeckiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znanego pisarza politycznego Piotra Struwego oraz profesora Kotlarewskiego z Moskwy, wybitnego członka partii kadetów. Położyli przede mną brulion projektowanej odezwy do Polaków. Była to ogłoszona 14 sierpnia, Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, naczelnego wodza Armii Rosyjskiej. Tylko był w niej wyraz autonomia, który na zajutrz został zamieniony w Radzie Ministrów na samorząd. Po przeczytaniu na zapytanie, co o tym myślę, odpowiedziałem. Odezwa jest pięknie napisana, co do treści zaś rozumiem, że dziś więcej nie możecie powiedzieć. Jest w niej rzecz główna, za którą naród nasz będzie walczył ze wszystkich sił. Zjednoczenie ziem polskich. Nie było wtedy jeszcze wiadomo, kto odezwę podpisze. Jak się później dowiedziałem, zredagowanie odezwy miał polecone z woli cesarza, zdaje się, książę Grzegorz Trubeckoj, znany zwolennik neoslawizmu, późniejszy poseł rosyjski w Serbii. Ten zaś dobrał sobie do współpracownictwa trzech swoich przyjaciół, którzy byli na obiedzie obecni. Wszyscy czterej, z którymi rozmawiałem, byli współautorami odezwy. Pisał ją tedy nie rząd właściwie, jeno przedstawiciele opinii rosyjskiej. Rząd tylko zamienił wyraz autonomia na samorząd. A gdy jednocześnie z ogłoszeniem odezwy w Petersburgu Wysłano do Warszawy ogromny transport gotowych do rozlepienia jej egzemplarzy. Odpowiedni departament rządu zrobił swoje. Tekst odezwy był wydrukowany wyłącznie w języku rosyjskim. A więc cały transport dla Polski był nieużyteczny. Przez kilka dni społeczeństwo królestwa znało odezwę tylko z telegramów w gazetach. Pełniący bowiem obowiązki generała gubernatora Essen, odmówił urzędowego jej rozplakatowania i dopiero po trzech dniach zwłoki uczynił to na stanowczy rozkaz z Petersburga. Są to szczegóły ilustrujące należycie stanowisko w sprawie polskiej rządu i jego władz w królestwie. Obawiano się widocznie, żeby Polacy nie zachowali się zbyt przyjaźnie względem Rosji. Wkrótce potem Zygmunt, hrabia wielopolski, członek Rady Państwa ze stronnictwa polityki realnej, otrzymał audiencję u cesarza. Gdy dziękował za odezwę wielkiego księcia, Mikołaj II mu przerwał. Jest to odezwa i moja. Myśmy to razem zrobili. Widoczne było, że uważał sobie za punkt honoru wziąć odpowiedzialność za odezwę. Rozrzewnił się przy tym i z Wielopolskim się ucałował. Wtedy Wielopolski, chcąc mieć publiczne oświadczenie cesarza, że stoi za odezwą, poprosił Mikołaja II o oficjalne przyjęcie delegacji polskiej, która by mu za odezwę podziękowała i naturalnie otrzymała w odpowiedzi słowa cesarskie. — Jak to? Są tutaj? Chcą przyjść? — zawołał cesarz. — Ależ ma się rozumieć, że ich przyjmę. Przyjęcie nigdy nie nastąpiło. Rząd się temu oparł, a później jeden z ministrów powiedział do któregoś z przedstawicieli polskich — Chcieliście iść do cesarza? — Musicie wiedzieć, że do niego droga tylko przez rząd prowadzi. Minister Dworu zawiadomił Wielopolskiego, że cesarz przyjmie Polaków i przemówi do nich, gdy przyjedzie do Warszawy i gdy na skutek odniesionych zwycięstw będzie mógł dać przyrzeczenia bardziej określone. Muszę powiedzieć, iż różniliśmy się ze stronnictwem polityki realnej w tym, że nam nie śpieszyło się z otrzymaniem jakichkolwiek określonych, Przyrzeczeń. Główna rzecz była, że Rosja walczy z Niemcami, że jest w sojuszu z dwiema potęgami zachodnimi, co daje widoki zwycięstwa i rozbicia potęgi niemieckiej, że jest w sojuszu z narodami przodującymi cywilizacyjnie i nie mającymi interesu w zniszczeniu Polski, że wreszcie w swojej sprawie Osiągnęliśmy rzecz najważniejszą. W programie wojny znalazło się zjednoczenie ziem polskich, a tym samym wyzwolenie zaboru pruskiego. Trzeba zaznaczyć, że odezwa wielkiego księcia we Francji i Anglii została przyjęta entuzjastycznie. Od pierwszej chwili obawiałem się, ażeby dyskusja o urządzeniu tej przyszłej Zjednoczonej Polski nie poróżniła nas z Rosjanami, nie zepsuła atmosfery Solidarności w walce, nie ochłodziła zapału i nie dała atutów potężnym przyjaciołom Niemiec i zwolennikom pokoju w Rosji. Postanowiłem tej dyskusji za wszelką cenę unikać. Z rozmaitych stron Rosji wyciągano nas na nią, głównie ze strony obozu liberalnego. Nagabywano nas prywatnie, zapraszano na zebrania dyskusyjne, interpelowano w prasie. Ciągle powtarzało się jedno pytanie. Jak sobie wyobrażamy przyszły ustrój Polski? Jakie są w tym względzie nasze żądania? Pytanie to zwracano najczęściej do mnie osobiście. Odpowiadałem zawsze jedno. Czyż my mamy czas tym się teraz zajmować? Mamy pobić Niemców. To wielkie i niełatwe zadanie. Mamy zjednoczyć ziemie polskie, gdy się to stanie. Będziemy mieli czas mówić o ustroju Polski. Na to, żebym mógł o nim mówić, muszę widzieć przedtem zjednoczoną Polskę. Byłem pewny, że czas pracować będzie dla nas. Że ci sami Rosjanie, którzy w początku wojny wielu rzeczy nie mogli zrozumieć, z postępem czasu, przetrawiając w umysłach nasze położenie, będą się stawali dostępniejsi dla nowych pojęć. Im później przyjdzie do dyskusji, tym warunki dla nas będą korzystniejsze. Zresztą lepiej się kłócić po wojnie niż podczas wojny, gdy stoimy w obliczu wspólnego wroga, którego trzeba przede wszystkim zwyciężyć. Trzeba było niemałego wysiłku, żeby to stanowisko utrzymać, bo i z naszej strony ludzie nie dość widzieli niebezpieczeństwo wdania się w dyskusję. Jeden z najbliższych mi ludzi wielokrotnie z naciskiem żądał, żebyśmy wystąpili z programem państwa polskiego w Unii Osobistej z Rosją. Chcesz doprowadzić, mówiłem mu, do pokłócenia nas z Rosjanami podczas wojny. Twój program to dla nich za wiele, a dla nas za mało. Oni myślą o szerszej lub węższej autonomii, a nas może zadowolić tylko całkowita niepodległość. Po cóż więc teraz dyskutować? Zwracano mi często uwagę, że ogół Polski jest niezadowolony, że nie wystarczają mu mgliste zapowiedzi odezwy wielkiego księcia, że chciałbym mieć coś bardziej określonego. To była prawda. Wolałem wszakże znosić niezadowolenie ogółu, niż sprzeniewierzyć się zdrowemu rozsądkowi. Jestem przekonany, że nie dopuszczając do tej dyskusji, pomimo że ze strony rosyjskiej dąsano się na nas za to, zrobiłem rzecz bardzo dobrą. Pomimo wszystko do dyskusji później przyszło, i to z rządem rosyjskim. Warunki wszakże były już całkiem inne niż w początku wojny. Na odezwę wielkiego księcia Warszawa odpowiedziała najpierw krótką odezwą czterech stronnictw warszawskich, następnie zaś telegramem do wielkiego księcia podpisanym przez kilkudziesięciu ludzi zajmujących wybitniejsze stanowiska społeczne i po odezwie Wielkiego Księcia nie wytworzył się żaden stosunek między nami, a rządem rosyjskim. Nie prowadziliśmy żadnych układów. W ciągu tygodnia mego pobytu w Petersburgu, po ogłoszeniu odezwy, jedynym moim zetknięciem z urzędową Rosją była wspomniana już rozmowa z ministrem spraw zagranicznych sezonowym, której wynikiem było wytknięcie zachodniej granicy Polski, czy określenie obszaru, który należało od Niemców oderwać. Obszar ten obejmował Polski Śląsk Górny, dwa powiaty średniego, sycowski i namysłowski, poznańskie, dwa powiaty pruskiego Pomorza, lęborski i bytowski, prusy zachodnie i wschodnie. Po moim powrocie do Warszawy przystąpiliśmy do przygotowań ku zorganizowaniu oficjalnego ciała kierowniczego polityki polskiej podczas wojny. Początek dało ścisłe porozumienie co do wspólnej akcji strony nictw demokratyczno-narodowego i polityki realnej. Wydały one 28 sierpnia wspólną odezwę motywowaną, wzywającą Naczelny Komitet Narodowy w Galicji do natychmiastowego zaprzestania wszelkiej akcji, której program jest określony w jego komunikacie. Chodziło następnie o pociągnięcie do wspólnej akcji tzw. stronnictw postępowych. Zależało na tym głównie stronnictwu polityki realnej, które, jak to było widoczne, nie chciało być sam na sam z nami, obawiając się przewagi naszego obozu. Tu wszakże napotkaliśmy na nieprzezwyciężone trudności. Przedstawiciele bowiem zjednoczenia postępowego oświadczyli kategorycznie, że idą z Anglią i Francją, ale nie z Rosją. Pertraktacje z tymi stronnictwami trwały zbyt długo. Robiono bowiem wszelkie możliwe próby dojścia z nimi do porozumienia. Naszemu obozowi, co prawda, nie zależało tak dalece na ich współudziale, gdyż małe mieliśmy zaufanie do ich zmysłu politycznego. W końcu, widząc jałowość wszelkich prób, doprowadziliśmy do zerwania. Komitet Narodowy w Warszawie został zorganizowany dopiero w listopadzie z przedstawicieli naszego obozu polityki realnej oraz pewnej ilości ludzi stojących poza stronnictwami. Chciałem zostać prezesem komitetu, żeby mieć kierownictwo jego akcji w swoim ręku. Napotkałem wszakże na bezwzględny opór przedstawicieli polityki realnej. No, opór ten był zresztą zrozumiały. Obawiali się, żebym nie poszedł dalej w programie polskim, niż oni to uważali za możliwe i wiedzieli, że jestem niemile widziany w sferach rządowych, z którymi bardzo się liczyli. Grała też pewną rolę miłość własna. Pamiętali mi książkę o upadku myśli konserwatywnej w Polsce. Nie chcąc robić wielkiej kwestii ze sprawy osób, zgodziliśmy się na obranie prezesem Zygmunta Wielopolskiego, który zresztą na tym stanowisku oddał w sprawie niemałe usługi. Dla siebie wymyśliłem stanowisko prezesa Wydziału Wykonawczego w Komitecie. Odezwa Komitetu Narodowego ukazała się 25 listopada 1914 roku. Wkrótce po założeniu Komitetu Narodowego przystąpiliśmy do organizowania Legionów Polskich przy Armii Rosyjskiej. Trzeba było szukać wyjścia z karykaturalnego położenia, w jakim postawiło polskie istnienie Legionów w szeregach nieprzyjacielskich. Nikomu w świecie niepodobna było wytłumaczyć, jak to się dzieje, że Polacy za głównego wroga swej sprawy uważają Niemcy, a biją się dobrowolnie tylko po ich stronie. Że jako pierwszy swój cel stawiają zjednoczenie Polski, oderwanie od Niemiec ziem zaboru pruskiego, a walczą z bronią w ręku o to, żeby te ziemie przy Niemcach pozostały żeby do zjednoczenia swej ojczyzny nie dopuścić. Koniecznością wobec tego było stworzenie po stronie rosyjskiej Wojska Ochotniczego, złożonego z Polaków i nazywającego się Polskim, i to stworzenie go na szerszą o wiele skalę niż legiony po stronie austriackiej. Znaczna ilość młodzieży polskiej, porwana zapałem, wstępowała w szeregi armii rosyjskiej. Trzeba było ją zużytkować lepiej, osiągnąć to, żeby mogła walczyć nie bezimiennie, ale jako żołnierz polski. Było rzeczą pierwszorzędnej wagi, ażeby po zwycięstwie, gdy przyjdzie do rozstrzygnięcia sprawy polskiej, istniały już zaczątki wojska polskiego, które by pozostały jako armia przyszłego państwa. Organizowanie Legionu Polskiego zaczęto poza nami z inicjatywy prywatnej z pozwolenia Wielkiego Księcia w porozumieniu ze Sztabem Armii Południowo-Zachodniej. Postanowiliśmy na to rękę położyć i zrobić rzecz, która by naprawdę była dziełem społeczeństwa polskiego, wykonanym za oficjalną zgodą władz rosyjskich. Kierownictwo tej akcji objął z naszej strony Zygmunt Balicki. Nie mam tu miejsca na historię tej sprawy. Mam nadzieję, że ktoś ten ważny moment naszego działania szczegółowo opracuje. Tu tylko wspomnę, że po porozumieniu z władzami wojskowymi werbunek został rozpoczęty, że zapał był wielki i że szybki wpływ ochotników zapowiadał utworzenie wcale poważnego wojska. Liczono na 200-300 tysięcy. Jednakże rząd rosyjski, widząc niespodziewane dla niego powodzenie tej akcji, przestraszył się, że powstaje wojsko polskie. I wkroczył w sprawę. Nowy generał-gubernator warszawski, książę Jęgałyczew, wydał przepis, który odebrał tworzonym oddziałom charakter odrębnych formacji polskich. Wobec tego zmuszeni zostaliśmy odstąpić od swego planu. Przestaliśmy zachęcać młodzież. Zapał ostygł i werbunek ustał. Pozostał już uformowany, złożony z paru tysięcy ludzi, tzw. Tak Legion Puławski, który się odznaczył później pierwszorzędnymi zaletami bojowymi. W tej sprawie rząd rosyjski zwyciężył. Wkrótce po ogłoszeniu odezwy wielkiego księcia Mikołaj II polecił rządowi wypracować wykonanie przyrzeczeń zawartych w odezwie. Rzecz była trzymana przez rząd w tajemnicy i myśmy o niej przez parę miesięcy nic nie wiedzieli Później zaczęły dochodzić głuche wieści, iż rząd w październiku roku 1914 opracował jakiś program Że przesłał go cesarzowi, a ten wielkiemu księciu do zaopiniowania Że program wrócił do rządu i w listopadzie został opracowany ponownie Wieści te nas zaalarmowały. Było rzeczą pewną, że rząd postara się sprowadzić przyrzeczenia odezwy do minimum. Trudno zaś było oczekiwać od cesarza lub wielkiego księcia, żeby zdawali sobie sprawę z tego, co należy zrobić w kwestii polskiej i przy najlepszych nawet chęciach umieli rząd skorygować. Mikołaja II nigdy nie widziałem, ale słyszałem o nim tyle od ludzi, którzy go znali, iż wiedziałem, że politykiem nie jest i sprawy polskiej nie zna. Z wielkim księciem rozmawiałem raz w kwaterze głównej, w Baranowiczach. Zrobił na mnie wrażenie wojskowego, który się nigdy sprawami politycznymi nie zajmował. Należało się więc obawiać, że rząd uzyska ich zgodę na swoje projekty i że ukaże się jakiś manifest cesarski, którym Rosja będzie zaangażowana w kierunku dla nas niepomyślnym, który oburzy społeczeństwo polskie i uniemożliwi nam solidarność z Rosją w wojnie. Nie chodziło tyle o przyszłość, bo dla niej taki akt mógł nie mieć żadnego znaczenia, ile o teraźniejszość. Baliśmy się, żeby rząd nie osiągnął swego celu i nie pokłócił nas z Rosją podczas wojny. Wreszcie dostaliśmy teksty obu projektów rządowych z października i z listopada, które obawy nasze w zupełności potwierdziły. W pierwszym projekcie Polska dostawała autonomię bardzo podobną do galicyjskiej. To znaczy właściwie szeroki, Samorząd Miejscowy. Gdy wielki książę porobił uwagi żądające rozszerzenia władzy namiestnika, opracowano drugi projekt, który jakby na drwiny, zamiast tę rzekomo autonomię rozszerzyć, jeszcze ją zredukował. Koniecznością było poinformować cesarza, iż akt podobny będzie jak najfatalniej przyjęty w Polsce. Nie chcieliśmy wszakże występować z żadnym oficjalnym projektem polskim, ze względów, o których wyżej była mowa. W naszym interesie było, żeby kwestia przyszłego ustroju Zjednoczonej Polski pozostawała otwarta. Z trudności tej wyszliśmy w ten sposób, żeśmy upoważnili Zygmunta Wielopolskiego, ażeby nie w imieniu... Komitetu Narodowego, jeno osobiście, na własną odpowiedzialność wszedł w kontakt z cesarzem i zajął stanowisko przeciwne projektom rządu. Wielopolski na audiencji prywatnej powiedział Mikołajowi II, że między tym, co rząd przygotowuje, a tym, czego oczekują Polacy, istnieje wprost przepaść. Wtedy cesarz zażądał od niego memoriału przedstawiającego, jak Polacy wyobrażają sobie realizację przyrzeczeń odezwy. Tu znów była wielka trudność. Niepodobna było iść w memoriale za daleko, żeby nie zniechęcić Mikołaja II, którego dobra wola była cennym atutem przeciw rządowi. Wielopolski więc złożył memoriał, wyrażający tylko jako pogląd osobisty, za który nikt prócz niego nie odpowiadał. Mając od nas na ten krok cichą aprobatę, przedstawił cesarzowi projekt istotnej autonomii politycznej w najogólniejszych zarysach. Wiedzieliśmy, że to wystarczy do zahamowania roboty rządu, i odwlecze na długi czas możliwość ukazania się jakiegokolwiek aktu. Istotnie, cesarz po otrzymaniu memoriału wezwał do siebie prezesa Rady Ministrów Goremykina. Wskazał na głębokie różnice między poglądami Polaków a poglądami rządu i polecił mu wezwać przedstawicieli polskich na naradę, w celu dojścia do porozumienia. Zaproszono nas wtedy, w początku czerwca 1915 roku, w liczbie siedmiu do Piotrogrodu. Ukaz cesarski przemianował niemiecki Petersburg po wybuchu wojny na Piotrogród. Ze strony rządu w naradzie udział wzięli. Prezes ministrów Gorymykin, minister spraw wewnętrznych Makłakow, minister oświaty Hrabia Ignatiew i generał gubernator Warszawski książę Jengałyczew. Trzymaliśmy się w terminach jak najogólniejszych. Wskazywaliśmy konieczność zasadniczej zmiany w stosunku Rosji do Polski, unikając stawiania jakichkolwiek programów konkretnych. Gdy protokół narady został zakomunikowany cesarzowi, postanowił on utworzenie pod prezydencją Goremykina Komisji Mieszanej Polsko-Rosyjskiej dla opracowania sposobów wykonania obietnic Wielkiego Księcia zawartych w jego odezwie do Polaków, do której to komisji mianował po sześciu przedstawicieli z każdej strony. Komisja ta odbyła cały szereg posiedzeń, z których protokoły zostały przez rząd wydrukowane i stanowią ciekawy materiał historyczny. Od początku istniała w niej niemożliwa do wypełnienia przepaść między naszym stanowiskiem a stanowiskiem jej członków rosyjskich, odpowiednio dobranych z dumy i rady państwa mężów zaufania rządu. Komisja formalnie zakończyła swe prace już po zajęciu Warszawy przez Niemców, dwiema przeciwnymi sobie rezolucjami – polską i rosyjską. Rezultat zatem jej pracy był negatywny, dzięki czemu uratowaliśmy się od niepożądanego manifestu. O tym, jak rząd usiłował zniechęcić Polaków do zajmowanego przez nich stanowiska wobec wojny i jakie żywił nadzieje – Najlepiej świadczyło zagajenie prac komisji przez prezesa ministrów Goremykina. Powiedział on między innymi rzecz następującą, cytuję jego słowa z pamięci. W odezwie wielkiego księcia mamy dwa przyrzeczenia: zjednoczenie ziem polskich i samorząd. Otóż muszę panom powiedzieć, że te dwie rzeczy są ściśle ze sobą związane i wykonanie jednej zależy od osiągnięcia drugiej. Zjednoczenie wszakże ziem polskich znajduje się w ręku Boga. Jeżeli Bóg da, że będzie zjednoczenie, to będzie i samorząd. Gdy zjednoczenia nie będzie i samorządu nie będzie. Tak rząd rosyjski pracował w kierunku wręcz przeciwnym cesarzowi, wielkiemu księciu i opinii rosyjskiej. Idąc tedy z Rosją, musieliśmy z nim nieustannie walczyć. Na dalszych posiedzeniach komisji w zastępstwie Goremykina przewodniczył Kryżanowski, sekretarz państwowy. Taki tytuł nosił jeden z członków Rady Ministrów. Znany jako wróg Polski. Wtrącił on raz w trakcie dyskusji. Tego, o czym panowie mówią, nie ma przykładu na całym świecie. Czy panowie widzieli, żeby w jakimkolwiek państwie dany kraj posiadał taki stopień odrębności politycznej? Odpowiedziałem mu pytaniem. A czy pan, panie ministrze, widział gdzie na świecie, żeby naród tak wielki liczbą z taką przeszłością jak Polska i z taką bogatą własną cywilizacją pozostawał pod panowaniem innego narodu? Z zajęciem ziem polskich przez armię państw centralnych położenie się zmieniło. Niebezpieczeństwo jakiegoś fałszywego kroku Rosji w sprawie polskiej znacznie się zmniejszyło. Natomiast wzrosło znacznie niebezpieczeństwo osobnego pokoju między Rosją a Niemcami. Zbliżała je sytuacja wojenna Rosji, pobitej przez nieprzyjaciela i znaczny upadek zapału w społeczeństwie rosyjskim, zmęczonym już wojną i wzmocnienie się ogromnych wpływów niemieckich, zarówno w rządzie, jak na dworze cesarskim. Znalazły one sobie między innymi oryginalnego, ale nie dającego się lekceważyć agenta w osobie – Rasputina. To niebezpieczeństwo mogło wzrosnąć na skutek zachowania się Polaków w Warszawie. Manifestacji przeciw Rosji, a na rzecz państw centralnych. Dodać trzeba, że w samej Rosji koła tzw. niepodległościowe, które myślały o Polsce, podległej właściwie Niemcom, nabrały śmiałości, zaczęły głośno manifestować swoje stanowisko. Rząd zaś rosyjski w tej sprawie zachował się bardzo liberalnie. Nie przeszkadzał im w manifestowaniu ich niepodległościowości. Widoczne było, że te manifestacje są dla niego raczej pożądane. Widzieliśmy potrzebę wejścia w działaniu na nowe drogi bacząc wszakże nieustannie na to, żeby swym postępowaniem nie pomóc do pokoju między Rosją a Niemcami. Rozdział szósty Po zajęciu Warszawy przez Niemców Kiedy Niemcy zajęli Warszawę, kiedy potem armia rosyjska szybko się cofnęła i front wschodni stanął na linii odpowiadającej mniej więcej granicy drugiego rozbioru Polski, cały obszar narodowy Polski, całe terytorium przyszłego państwa, jakie sobie przedstawialiśmy, znalazło się pod okupacją państw centralnych. W krótkim czasie stało się jasne, że ten front nie ma widoków przesunięcia się z powrotem na zachód, że armia rosyjska nie jest dość silna, ażeby nieprzyjaciela zmusić do cofnięcia się uwolnić Polskę od Niemców mogło już tylko wielkie zwycięstwo państw zachodnich. Samo cofanie się armii rosyjskiej odbyło się w taki sposób, jak gdyby nigdy nie miała ona zamiaru do Polski wracać. Nie wiem dotychczas, kto był autorem owego fantastycznego, niedorzecznego pomysłu, ażeby cofając się zostawić nieprzyjacielowi kraj niezamieszkany. Zmuszać ludność do uchodzenia razem z wojskiem, próbować zamienić w pustkę olbrzymią połać gęsto zaludnionego kraju, posiadającą co najmniej 8 milionów mieszkańców. Jeżeli to były reminiscencje taktyki rosyjskiej z czasów napoleońskich, to przecie ludzie mający cokolwiek sensu w głowie powinni byli zdawać sobie sprawę z różnicy warunków czasu i miejsca. Można było pozwolić sobie na to w kraju dość pierwotnym, słabo zaludnionym i mogło to mieć jakiś cel w czasach, kiedy armie zaopatrywały się w żywność w przeważnej mierze na miejscu, u ludności kraju. Z góry też musiało być wiadome, że z chwilą, kiedy dało się armii rozkaz cofania się w podobny sposób... Kończył się ten piękny w dziejach armii rosyjskiej na naszej ziemi okres, kiedy pod wpływem odezwy naczelnego wodza i jego surowych w tym względzie rozporządzeń szanowała ona mienie ludności jak żadna inna. Niszczenie mienia i grabież stały się w tym odwrocie regułą. Odwrót ten miał wyraźnie znamiona akcji przeciw polskiej i niesłychanie ochłodził nasze społeczeństwo do Rosji. Zastanawiając się nad źródłem tego postępowania, które pod względem wojskowym niczym się nie dawało uzasadnić, trudno było się oprzeć myśli, że była to robota polityczna. Te sfery w Rosji, które od początku wojny pracowały nad wykopaniem przepaści między Polską a Rosją i rzuceniem Rosji z powrotem w objęcia Niemiec, Zdołały tym razem przemycić akcję na wielką skalę, której skutek zapowiadał się jako niezawodny. Chodziło o to, żeby dokonawszy odwrotu w podobny sposób, ułatwić Niemcom wejście do Polski w roli zbawców i przygotować im jak najlepsze przyjęcie. Potem... Pozostałby już fakt niezbity, że Polacy przeszli do obozu nieprzyjaciela. Czas zatem już zawrzeć pokój i zabrać się do nich wspólnie z Niemcami. Robota w tym kierunku od początku wojny była tak konsekwentna, składało się na nią tyle zgodnych ze sobą posunięć. Te zaś ostatnie tak z poprzednimi harmonizowało, że trudno je było inaczej tłumaczyć. Nasuwało się pytanie – dlaczego? Naczelny wódz, który miał inną linię w stosunku do Polaków. Podobny sposób postępowania zaaprobował. Tu trzeba szukać wyjaśnienia w charakterze wielkiego księcia Mikołaja jako naczelnego wodza. Miał on na tym stanowisku, jak twierdzili pracujący z nim wojskowi, duże zalety? I duże wady. Był przywiązany do sprawy zwycięstwa nad Niemcami, miał silną wolę, umiał rozkazywać, utrzymywał bardzo surową dyscyplinę, wreszcie posiadał wykształcenie wojskowe. Jednakże dlatego właśnie, że miał wykształcenie wojskowe, zanadto polegał na swoim zdaniu. Zbyt lekceważył zdanie innych, których wykształcenie było o wiele większe i którzy bez porównania głębiej od niego przemyśleli rzeczy wojskowe. Był przy tym niemałym fantastą. Powiadają, że upór jego co do sposobu prowadzenia wojny wyrządził wiele szkody. Ci sami wojskowi twierdzili, że lepiej im było pracować z cesarzem, który wkrótce po odwrocie objął zwierzchnie dowództwo, manifestując tym swoją niezłomną wolę prowadzenia wojny w dalszym ciągu. Ten, nie mając wykształcenia wojskowego, nie znając się w swym przekonaniu na strategii, w rzeczach sposobu prowadzenia wojny, oddawał decyzję ludziom kompetentnym. Otóż takim ludziom jak wielki książę, bardzo łatwo czasem podsunąć najdziwaczniejszy pomysł, a oni, uznawszy go raz za swój, gotowi są trzymać się go z niedającym się przełamać uporem. Tak niezawodnie było i z owym pomysłem zostawienia nieprzyjacielowi pustego kraju, pomysłem podsuniętym w chwili, kiedy wódz, wytrącony z równowagi wielkim niepowodzeniem, utracił zdolność panowania nad sobą. Na tej operacji i armia rosyjska jako taka wiele straciła. Odwrót jej wprawdzie nie był derutą, ale byłby się odbył w większym o wiele porządku, gdyby drogi nie były pozapychane ewakuowaną ludnością i gdyby wojsko nie zajmowało się ewakuowaniem na swój sposób mienia ludzkiego. W myśl prawa społecznego, według którego powodzenie jest najlepszym środkiem zyskiwania przyjaciół, Rosja po odwrocie, zwłaszcza takim, straciła sporo zwolenników w naszym kraju. Ci sami, którzy bardzo wrogo byli nastrojeni przeciw Niemcom i Austrii, w chwili gdy armia rosyjska podchodziła pod Kraków, obecnie gdy armie państw centralnych zajęły całą Polskę, Przedzierzgnęli się nagle w ich mniej lub więcej gorących stronników. Widziało się to nawet u wielu Polaków przebywających w Rosji.